Dokąd mnie zabierzesz, bracie? Dokąd mnie zabierzesz, bracie? O świcie wyruszamy raźnie, Płonące żagwie serc naszych I może świateł pod nami. Gdy spojrzę upojony blaskiem, Przez pryzmat Twą dłoń spostrzec mogę, Lecz wzrok mój kieruję z radością Ku pełnej piersi oddechom lecz wzrok mój kieruję z radością, siejąc, śpiewając i nie śpiąc. Dokąd zabierzesz mnie, bracie, gdy krok za drzwi wyśpiewa, gdy gubią się takty melodii, czy dłoń twą usłyszę teraz? Dokąd zabierzesz mnie, bracie, gdy lustra mnie pomijają, gdy ciepłe więzy zawodzą, A dźwięki się roztapiają. Gdy żagwie od dawna zimne Serce mia prowadzony Pustynią zmurszałych kości, Wędrówką mocno strudzony. Gdy wody w bukłaku nie dojrzę, Pamiętam usilnie siebie, niedostrzeżoną piosenkę, bez względu na wrogość przed siebie. Czy dłoń twoją zobaczę zimnym kamieniem o ciało, szepczącym pieśń kołysanki o jutrze, którego tak mało? Czy usłyszę twą dłoń we zgiełku ciszy z niedowierzonym oddechem? Czy dotknę ciebie jeszcze? obiema stopami za metą. Pamiętam, bracie, jak szliśmy, pieszczący piach pod stopami, Twą twarz i moją wyraźnie i obraz drogi przed nami. Pamiętam żywo Twe słowa, gdy składam pieśń na kamieniu, w środku widzę Twe światło. Przez mrok słonisty w podziemiu. Raz jeszcze przywołam jaskółkę I spocznę na promieniu. Nie pytam już o ląd suchy. Powrócę do siebie w milczeniu. Jednym spojrzeniem na gwiazdy Usłyszę dłoń mego brata. Wychylę kojące światłem I znów nauczę się lat.